Z tej strony Agnieszka Gazda, a Wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Historia Stalowej Woli. Stalowa Wola to miasto, które w niecałe dwa lata wyrosło niemal z niczego. Bloki, szkoły, hotele, wszystko powstało w zawrotnym tempie dzięki zaangażowaniu pionierów i przyszłych mieszkańców. O tym, jak wyglądało życie w tym młodym, tętniącym energią mieście opowiedziała mi pani Beata Trybuła z Muzeum. Regionalnego w stalowej woli. Wiem, że stalowa wola powstała w bardzo szybkim tempie. To było zaledwie kilkadziesiąt miesięcy? Nawet mniej. Zostało to bardzo dokładnie policzone. Ta, ta akurat jest znana liczba, bo od wbicia pierwszej łopaty i my taki symboliczny moment mamy określony, to był 20 marca 1937 roku, to od wbicia pierwszej łopaty minęło 26 miesięcy i 26 dni. Łatwo zapamiętać. Tak, taka dość łatwa do zapamiętania liczba. Minęło zaledwie tyle do momentu wprowadzenia się pierwszego lokatora. Nawet dzisiaj, w XXI wieku, trudno jest uwierzyć, że w 26 miesięcy może powstać miasto, bo nieraz szkoły czy jakieś budynki takiej użyteczności publicznej <słyski> powstają nieraz dłużej. Oczywiście i jeśli mówimy w ogóle o początkach stalowej woli, to wiele rzeczy wydarzyło się tam w sposób niesamowicie zorganizowany, z niesamowitym zaangażowaniem mieszkańców i bardzo, bardzo szybko, bo Pierwszym takim przykładem jest oddanie już pierwszych mieszkań prawda? i zakwaterowanie pierwszych lokatorów, ale dwie szkoły, które powstały jeszcze przed wojną, pamiętajmy, że zaczęto budowę miasta w roku 1937 i jeszcze przed wojną na przestrzeni roku 1938 wybudowane zostały dwie szkoły, szkoła powszechna i druga gimnazjum i liceum. I one po prostu siłami mieszkańców, bardzo wspierane te budowy były przez mieszkańców. Wcześniej dzieci chodziły do szkoły, na przykład na pławie, te młodsze, starsze do rozwadowa. Ale tak naprawdę w planach stalowej woli, bo trzeba tu zaznaczyć, że stalowa wola została zaprojektowana w całości na desce kreślarskiej architektów. I tam już przewidziano te wszystkie najważniejsze punkty wspólne, czyli jakieś obiekty publicznej, bo nie tylko oczywiście bloki mieszkalne i zakłady przemysłowe, to y, mieszkańcy mieli tak niesamowite poczucie misji i udziału w tym wszystkim i że to jest takie bardzo ważne i wspólne, że wspierali każdą inwestycję. Więc y, dyrektor Górski y, objął kierowanie szkołą powszechną, zresztą też miał wkład w jej budowę. Dyrektor Witold Habdan-Kosowski i to też są pionierzy, to są nazwiska pionierskie, przyjechał z Lwowa, kierował budową gimnazjum Liceum, a potem został jej dyrektorem i prowadził ją z niesamowitymi efektami, budząc wielki szacunek nie tylko uczniów, ale w ogóle rodziców i w ogóle całej społeczności Stalowej Woli. A kolejnym przykładem takiego niesamowitego tempa i budowy tego, co ludziom jest bardzo potrzebne, to jest przykład budowy pierwszego kościoła Stalowej Woli. To jest historia, która rozegrała się w czasie wojny, w roku 1943. Jak się y z tak i tam jest też ksiądz Koczyński, który również spoczywa na cmentarzu komunalnym Stalowej Woli i jest też pionierem tak naprawdę, bo przyjechał do Stalowej Woli jeszcze na etapie budowy miasta i zamieszkał w ochronce na pławie. A propos tego, co wcześniej pani mówiła, że Stalowa Wola powstała na desce kreślarskiej architekta, to słyszałam, że w tych pierwszych planach Stalowej Woli chyba nie uwzględniono kościołów, ani cmentarza, czy szpitala? Nie było cmentarza zaplanowanego jako takiego. Kościół był, ale budowa miasta, która przebiegała w sposób taki planowy, przewidywała budowę najpierw tych najbardziej niezbędnych do funkcjonowania mieszkańców obiektów, czyli domów. Budowano też hotele, bo trzy hotele robotnicze powstały. Czwartego takiego już bardziej, można powiedzieć, luksusowego nie udało się ukończyć, bo to jest dzisiejszy hotel Hutnik, wówczas nazywany domem gościnnym. Natomiast Kościół był w planie, szkoły były w planie, ale w późniejszym terminie. Budowę szkół wymusiła tak naprawdę społeczność. Mieszkańcy przyspieszyli to wszystko. Natomiast z Kościołem się nie udało. Brakło czasu. Kościół e, miał być budowany w późniejszym terminie, ale wybuchła wojna. I w czasie II wojny światowej ksiądz Koczyński, który okazał się człowiekiem Niesamowicie charyzmatycznym, wspierającym swoich sąsiadów, swoich można powiedzieć rodaków stalowej woli. Pracował tam, ale nie miał własnej parafii, nie miał własnego kościoła. I właśnie w roku 1943 trafiła się okazja, której nie wolno było przegapić. Ksiądz Koczyński wykorzystał swoje umiejętności perswazyjne. I przekonał dyrektora Zakładów Południowych Niemca wówczas, Kurtaszolce, który zgodził się na to, żeby drewniany kościół znajdujący się we wsi Stany, czyli nie jakoś bardzo daleko od Stalowej Woli. nie bojano, Tak. Który Niemcy planowali zburzyć razem z całą wsią, gdyż tam po prostu organizowano poligon wojskowy. Ksiądz, korzystając też z takich argumentów gospodarności i niemarnowania tego, co, jest, co już jest, uzyskał zgodę na przeniesienie tego kościoła do Stalowej Woli. Tak się też stało. W bardzo krótkim czasie w Stanach kościół został zdemontowany. Opisane zostały wszystkie elementy włożone na samochody zakładowe. Zgodzono się nawet na to, żeby, żeby ciężarówki zakładów południowych dostarczyły materiał do, do Stalowej Woli. Przywieziony do Stalowej Woli i ogromną pracą księdza i mieszkańców pod e, takim fachowym okiem inżyniera litnego szlakty kościół został zmontowany i już w grudniu 1943 roku była inauguracja. Wróćmy jeszcze do, do tych pionierów, bo, bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Jak wyglądało ich codzienne życie w pierwszych latach Starowej Woli? Jakie, jakie wyzwania napotykali? Musimy to podzielić na dwie części przynajmniej te pierwsze lata, bo e, ich życie w Starowej Woli na samym początku było e, na pewno pełne ekscytacji, e, pewne radości i takiego szczęścia, bo znaleźli się w pięknym nowym mieście. Mieście bardzo nowoczesnym dostali pracę świetnie płatną oni byli naprawdę niesamowitymi fachowcami więc w zakładach widziano to oni byli doceniani to było też na pewno bardzo ciekawe, bo to było barwne miasto złożone z sąsiadów, z których jeden był ze Śląska, drugi był gdzieś z Warszawy, a trzeci z Lwowa. Więc tam było różne akcenty w języku polskim na pewno słychać. Mieszanka kulturowa. Mieszanka kulturowa, która też, co ciekawe, świetnie się w tym mieście odnalazła. Ci ludzie nawiązali przyjaźnie. Ci ludzie bardzo chętnie podejmowali się różnych aktywności kulturalnych. Grali na na instrumentach, aktywnie uczestniczyli w grupie teatralnej, no i też pasjami uprawiali sport bo to były takie części tego życia poza pracą zawodową, które łączyły, które jednoczyły i ci ludzie bardzo szybko się ze sobą zżyli. Oni przede wszystkim zamieszkali w pięknych mieszkaniach, widnych, wykonanych z bardzo dobrych materiałów, pięknie umeblowanych, więc chyba nie jest trudno sobie wyobrazić, gdy ktoś przyprowadzający się do nowego domu, wspaniale wykończonego, w mieście nowym, nad którym krąży taka idea właśnie takiego niesamowitego dzieła, nowoczesności, takiego postępu, dla wszystkich było to bardzo pozytywne przeżycie i bardzo pozytywny czas, który został przerwany przez wybuch II wojny światowej. I tu jest ta druga część, bo okres II wojny też spokojnie możemy nazwać tymi pierwszymi latami, bo niewiele czasu upłynęło od Budowę miasta do wybuchu wojny. Wtedy do miasta już na początku września e, weszli Niemcy, zajęli zakłady południowe, a pracownicy dostali ultimatum. Jeżeli będziesz pracował w zakładach, będziesz robił to sumiennie, zostajesz, mieszkasz i pracujesz. Jeżeli nie chcesz tego robić, masz się wynosić i spora część e, tych pierwszych mieszkańców Wyniosło się po prostu ze Stalowej Woli. Oni nie zostali i myślę, że ten czas takiej wielkiej radości i ekscytacji zamienił się tutaj w grozę wojny i niebezpieczeństwo, tym bardziej, że członkowie wielu tych rodzin mieszkających w Stalowej.